Część rolników jest takich, którzy fascynują się nowymi rozwiązaniami. Część rolników zawsze powie no fajny, nowy, ale czy to od razu taka wielka rewolucja? O tym, że te ciągniki waltry są rewolucją najlepiej wie pan Bogdan Rachwał. Panie Bogdanie, dlaczego? To jest rewolucja, czy to tylko nowy model? To jest na pewno dalszy i pod pewnymi aspektami rewolucyjny postęp, rewolucyjne zmiany, gdyż Aktualnie, wprowadzając ciągniki serii N z silnikami czterocylindrowymi, zastosowaliśmy szereg super nowych rozwiązań, bo aż co najmniej 56 jest, e, szczególnych cech zostało wprowadzonych w tychże modelach w porównaniu do modeli poprzedzających. Także, co najmniej 56 powodów jest, aby pomyśleć o walce. Wspomniała Pani o rewolucyjnym podejściu. E, tak, jest to pełna rewolucja na przykład w układzie przeniesienia napędu. W walce od poprzedzającej już wcześniej zaprezentowanej serii z silnikami sześciocylindrowymi, czyli serii T czwartej generacji, wprowadzona została przekładnia e, o takich cechach, które umożliwiają, pomimo że to jest powershift przekładnia, Umożliwiają takie korzystanie z tego ciągnika, jakby tam była przekładnia bezstopniowa. W różnych zastosowaniach, czy to w pracy polowej, czy w, pracy, w pracach transportowych, możemy z tego w pełni korzystać. To ma tylko Waltra w takim wydaniu. Miękkie, łagodne, a zarazem pełne... pełne mocy, przekazywanie napędu. To jest to, czego potrzebuje każdy użytkownik. To jest traktor. Co najbardziej mi się podoba w ciągnikach Waltry i to właściwie w innych markach w ogóle nie występuje, to jest możliwość obrócenia fotela o 180 stopni, czyli słynny Twin Track. Nie tylko w lesie to się przydaje, ale przecież podczas koszenia użytków zielonych. Czy wszystkie ciągniki Waltry mają taką opcję, czy to tylko niektóre? Wszystkie ciągniki serii N i serii T oraz serii S mają taką opcję. E, drugi układ kierowniczy nie jest dostępny tylko w serii A. Czyli tych najmniejszych? Tych najmniejszych. I generalnie rzecz biorąc te właśnie większe ciągniki e, z silnikami czterocylindrowymi oraz sześciocylindrowymi serii T oraz S, e, one często są wykorzystywane właśnie do prac leśnych na użytkach zielonych. Na przykład no, zestaw kosiarek e, czołowych zdecydowanie większą wydajność będzie mieć, jeśli będą zamontowane wszystkie trzy z tyłu, gdyż umożliwia to płynne, szybkie koszenie i czyste koszenie na łukach. Kosiarki wtedy nacierają, że tak powiem, na łan trawy, podobnie jak header kombajnu. Zwrotność tego układu jest zdecydowanie wyższa niż w przypadku, gdyby jedna kosiarka była z przodu, a dwie po bokach z tyłu. Inne zastosowanie to na przykład no, wykaszanie poboczy pracę w komunalce w miastach powiedzmy zamiatarki pługi odśnieżające wówczas precyzyjnie możemy poruszać się przy krawężniku, czy to zewnętrznym czy wewnętrznym na przykład gdzieś tam wokół ronda, nie najeżdżając kołami ciągnika na krawężnik czy też na teren, na, na teren zielony, na trawnik nie niszcząc roślin przy tym to są takie tylko niektóre przykłady, jest cały szereg innych zastosowań, na przykład praca ze stabilizatorem gruntu, praca przy rozdrabnianiu resztek pozrębowych, czy praca pod liniami energetycznymi. To wszystko są właśnie miejsca, gdzie trzeba wręcz, nie tylko można, to zastosować dla bardziej efektywnego działania, bardziej wydajnej pracy, ale również w trosce o swoje zdrowie, gdyż wtedy mogę, mogę siedząc, wprost, przodem, przodem do kierunku jazdy, no niestety nie uszkadzam kręgosłupa, nie siedzę w skręcie i tak dalej. Tutaj te ciągniki, które oglądamy, to jednak 180 kilka koni mają te silniki. No, kiedyś by się powiedziało, że to duże. My jeszcze używamy teraz tego określenia, że są raczej większe maszyny, ale przecież na dobrą sprawę wraz z postępem techniki, chociażby takimi innowacjami jak uprawa bezorkowa, strip-till, tak? jednak ten wymóg co do wielkości silnika coraz bardziej się zwiększa. Czy to przypadkiem te 180-konne ciągniki nie są już średnimi, a nie dużymi maszynami? W pewnym sensie tak, aczkolwiek w gospodarstwach, w różnych zastosowaniach, nie tylko w gospodarstwach, bo to nie tylko w rolnictwie, wszędzie, jest potrzebna każda moc. I e, zwiększenie wydajności, e, owszem, występuje, zwiększenie zapotrzebowania mocy występuje ale nie dlatego, żeby tą moc marnować, tylko dlatego, żeby ją spożytkować we właściwy sposób e, i wykorzystać w kierunku właśnie zwiększenia wydajności, skrócenia procesów technologicznych, e, po to, aby zwiększyć efekty i obniżyć koszty eksploatacji, obniżyć całkowite koszty posiadania, jakby to mówimy, e, sprzętu, w tym przypadku ciągnika, plus obniżenie kosztów eksploatacji sumaryczne, koszty posiadania, naprawdę wtedy bardzo, bardzo maleją. Mamy cały szereg rozwiązań technologicznych, które powodują, że nasze ciągniki są naprawdę na wskrość oszczędne. Chociażby układ do zatrzymywania na pochyłościach, samoczynne auto, zatrzymanie, bezpieczne, bezpieczny postój, ruszenie dalej. Przy pracy z ładowaczem czołowym jest to bardzo istotne, przy pracach przeładunkowych, przy, pracy, przy pracach transportowych. Tak zwany asystent hydrauliki przy pracy z ładowaczem czołowym fantastycznie działa e, i automatycznie zwiększa lub zmniejsza obroty silnika i wydatek układu hydraulicznego w zależności od potrzeb, e, które jest e, aktualnie wymaga dana czynność wykonywana ładowaczem czołowym. E, kolejne elementy ASR, czyli automatyczna kontrola, regulacja poślizgu kół. Do tej pory przez nikogo nie stosowana. Owszem. E, Aktywna praca podnośnika tak, tak zwany EHR, ale ASR to jest zupełnie coś innego. Automatyczna kontrola, regulacja poślizgu umożliwia redukcję poślizgu nawet do kilku procent w odniesieniu do powiedzmy wcześniej występujących przy takich samych warunkach pracy, bez tego jest to jest w rzędu 15, 17 lub nawet ponad 20%. W zależności od warunków terenowych. Tak, oczywiście nie wspomnę od tego, że w szczególnych warunkach terenowych poślizg występuje nawet na poziomie 50 i 70%. A przepraszam, nie po to ciągnik puszczamy w pole, aby on się ślizgał. On ma wykonać pracę. Czyli musimy maksymalizować e, przyczepność. Czyli to jest po prostu odpowiednik ABS-u, znanego z samochodów, tylko że tak jakby w drugą stronę? No, nie dosłownie ABS-u, ale ASR-u, właśnie. W różnych markach, powiedzmy, jest to tego, jak e, e, samochód wpada w poślizg, to układ elektroniczny koryguje i pozwala, że tak powiem, pomaga nie wpaść, e, wyprowadzić samochód z poślizgu. Tutaj jest. Nieco inne rozwiązanie. Tu chodzi o przyczepność stricte i o przekazywanie napędu w jednym kierunku, bo ciągnik aż tak nie wpada w poślizg, aby go wyrzucić. Także tu działa to na innej zasadzie. Oprócz tego mamy cały szereg innych rozwiązań. Między innymi to, co Waltra e, posiada, ma i będzie mieć, to jest w układzie wydechowym stosujemy wyłącznie SCR, czyli selektywną redukcję katalityczną połączoną z pierwszym katalizatorem, oksydującym, który e, także nie ma absolutnie nie ma żadnej ani cząstkowej nawet recyrkulacji spalin nie ma filtra cząstek stałych czyli, czyli nie, nie trzeba go wymieniać nie trzeba go wymieniać, nie ma przytkań nie trzeba go przepalać, przepraszam że tak powiem, czyli nie trzeba zużywać na to też paliwa, zbędnie po prostu jest bezobsługowy całkowicie bezobsługowy system redukcji katalitycznej SCR gdzie jedyną czynnością, którą trzeba wykonać, to uzupełnić roztwór wodny mocznika, na przykład AdBlue, i jechać dalej. Co przeciętnie trzecie tankowanie, trzeba uzupełnić ten roztwór, gdyż przeciętnie na 100 litrów paliwa oleju napędowego może być zużyte w granicach 5 do 9 litrów AdBlue. Także łączny koszt eksploatacji, łączny koszt zużycia paliwa i koszt AdBlue jest na pewno niższy niż w przypadku silników, które mają na przykład no, inne rozwiązania, gdzie jest częściowa recyrkulacja spalin i do tego jeszcze filtr cząstek stałych. Recyrkulacja spalin, no niestety, spaliny w komorze spalania w cylindrze nie są potrzebne. Tam jest potrzebne czyste powietrze. Mamy cały szereg innych rozwiązań, które po prostu umożliwiają jeszcze większe oszczędności niż dotychczas.